Siemaneczko! Dzisiejszy odcinek se przeprowadzę i to będzie odcinek o walentynkach. I... parę ogłoszeniów dam. I... No i nie wiem co mi tam wpadnie se do głowy, to powiem. O walentynkach, bo dzisiaj jest 14 luty, jak ktoś mógłby zapomnieć o tak pięknym, wspaniałym dniu, jak... jak walentynki. Nie rozumiem tego, na pewno już nakupowaliście, znaczy no nie wiem czy ktoś tego słucha, ale na pewno już ktoś kupił, znaczy ludzie pokupowali prezenty, już podawali, powiedzieli kocham Cię. A dlaczego ludzie nie, nie robią tak na co dzień? Dlaczego codziennie nie mogą być walentynki, tylko muszą być koniecznie dzisiaj, 14 luty? Co to jest w ogóle za data? Skąd ona się wzięła? 14 luty? Skąd wzięła się ta data? Możecie pisać, piszcie komentarze, skąd się wzięła ta data, albo ja sobie zobaczę jeszcze na internecie, w Google. To jest taki też, dobrze, tak się robi, to się od razu, jak się coś pyta, to się wchodzi Google, Google. Opa, Walentynki. no Google też ma piękne logo na Walentynki, G serce ogle. O, o, kochamy Cię Google. To jest chyba jedyny, jedyne coś. To można kochać? Co? Dobra, nie zapomnijcie. Nieważne, nieważne. O. Dlaczego walentynki są 14 lutego? O. Nie ma. Nic nie ma. Dla te, dlaczego nie ma jednego tekstu Ewangelii Apostołów? Kiedy to Marcin Luther pisał swoje tezy. Nie ma. Nie ma nic o, tego, o tych walentynkach. O nie. Nie ma. Pech. Mi to wystarczy. Więc możecie pisać, piszcie komentarze, jak sądzicie, dlaczego 14 lutego są walentynki, a nie 15 stycznia, albo 80, nie wiem. Yy, 28 marca, 31 czerwca, czy kiedyś. Dlaczego nie ma? W ogóle, dlaczego walentynek nie ma codziennie? Tylko muszą być kurczę w jakąś datę. Przecież codziennie ludzie się powinni kochać? Jeżeli ktoś kocha dziewczynę, dziewczyna kocha chłopaka to powinni sobie to okazywać nie w walentynki, tylko właśnie codziennie. To walentynki to jest bzdura kompletna, nie powinno ich w ogóle być. W planie, nie w planie tylko w... gdzie? W kalendarzu, o, nie powinno być tego w kalendarzu. O, co ja tu znalazłem? Jawor, Hnedywircz, Wysoki Słach, Kolondike Damulte, Eso Zima, Winter 2010-2011. Mm. Po prostu skończyły mi się ferie i moje wrażenia są tak super, tak bardzo. do no, mnie odbiegamy od tematu trochę. Jestem potem, potem sobie pogadam o tym. Ja się pogadam o tym, jak mi ferie minęły, ale najpierw walentynki, walentynki, czysta komercha, komercja, dlaczego ta komercja taka jest? No i ludzie, ci kretyni chodzą do kina ze swoimi dziewczynami, jakby nie mogli, kuczyć z chłopakami, nie. dziewczyna też będą. I chodzą kretyni do tego kina, zapełnione kino po brzegi, nie mam miejsc. Niczego nie ma. Pusto. Pusto pusto pomysłów. Gdzie tu iść? A gdzie wy poszlibyście w walentynki? Gdzie poszlibyście w walentynki ze swoją drugą połową? O, mam tu ciekawą propozycję dla panów, yy, czy dla pań, dla prezent, czy cokolwiek. Ostatnio widziałem walentynkową reklamę. Walentynkową reklamę Dekodera, cyfry plus. Jaki to ma związek z walentynkami? Nie wiem, ale było mniej więcej coś takiego. Walentynkowy czas to jest bardzo miły czas dla nas, więc kupcie dekoder. Co ma kurna dekoder do walentynek? No nie wiem, ale cyfra plus, taką reklamę, nie, cyfra plus. Robiła reklamę Walentynek i są promocje, 14 lutego są promocje, więc wszyscy w Walentynki lecimy kupić dekodery Cyfry Plus! Tak? Już polecieliście? Nadal jesteście tu, słuchacie? No jesteście, bo... Co za kretyn by leciał kupić dekoder 14 lutego? Może są Ale co... Co to jest ta data? 14 luty. Dlaczego 14 luty? To imieniny Walentego. A co ma Walenty do Walentynek? Nazwa jest tylko podobna. A Walenty to nie jest wcale ten. Walenty to nie jest patron miłości czy czegoś takiego. Walenty to patron psychopatów. Mogę tu na Wikipedii sobie zobaczyć. Wejdźmy sobie w Wikipedię i wpiszemy. Święty Walenty. Proszę. Mamy świętego Walentego, jest to biskup, męczennik świętego kościoła katolickiego. O jest, patronat. Yy, w Polsce czci się go jako patrona ciężkich chorób, zwłaszcza umysłowych, nerwowych i epilepsji. Wniosek? Wszyscy, co świętują Walentynki są... kretynami? Idiotami? Chorymi psychicznie ludźmi? No, nie wiem. Dlaczego od świętego Walentego to się wzięło? Nie wiem, konkretnie, kompletnie nie, nic. Te Walentniki są jakieś, nie wiem, naciągane w ogóle. Ani tu patrona nie mają dobrego, ani nie mają daty dobrej, ani nie mają... No nie, no mają. Tyle rzeczy można kupić, o. Tyle rzeczy. Można nakupować sobie rzeczy, można dekoder kupić, o. Jeszcze widziałem taką fajną reklamę. Mój ulubiony Wróżbita Maciej. Nie wiem, czy go znacie, ale jak se oglądam czasem, to po prostu tak mi się jaja... Yy, takie jaja z niego są, że nie można wytrzymać po prostu ze śmiechu. Może puszczę, znajdę. Wróżbita Maciej. Ja korzystam tu z mojego superkomputera. Superkomputer. Marki komputer. O. Mamy wróżbę Macieja, proszę. Cztery minuty to trwale. Może no. będzie warto, mam nadzieję, że to grafika. Nie hmm. Nie, dobra, wyłączmy to. Może znajdźmy ten. Znajdźmy jakieś porządne, coś nienagrywane. Jesteś nienagrywane w ogóle? Telefonem komórkowym. Poprosimy bardzo. Jeszcze to? Jesteś? Fajnie by było, jakby był. Tyle osób, które do mnie to od Was zależy też, za którym razem się dostaniecie. Jeżeli chcecie uzyskać konkretne, wiarygodne, szczere i trafne odpowiedzi, no to Szmiało zapraszam, jestem ciekawy, za którym razem słucham. Dobry wieczór. Witam serdecznie, słucham. Za pierwszym razem. Bardzo się cieszę. Jest, bardzo wystarczy. się cieszę, zapraszam e, kolejny Proszę Pana, ja mam takie pytanie. Mam do sprzedania mm, dom wraz z pobudynkami i taką działeczką. Mm. Czy mógłby Pan powiedzieć e, kiedy? kiedy ja to sprzedam, tak. czy sprzedam? E, Co? Ona ma do sprzedania doma, ona zamiast, kurczę, traci czas na tego wróżbita, to mogłaby coś pomyśleć o tym, a nie dzwonić, czy sprzedam dom? Tak jakby chcieć kupić kota i zamiast pójść kupić tego kota to dzwonimy kurde do Wróżbity i się pytamy czy ja kupię kota? Ja tego nie rozumiem. Dobra, słuchajmy dalej. Proszę Pani, ja uważam, że tak, ale z zdecydowanie kartę bardzo wrażliwym okazują, że to jest przestrzeń 7 miesięcy. Zdecydowanie. Ja jeszcze szybciej mówię. Ja uważam, że to będzie sprzedawane osobno. Proszę pani, czyli tutaj. Osobno. Osobno, czyli y, pani może mieć problem ze sprzedażą tego jako całość. Wie pani o czym ja mówię? Czyli mm -hmm. ktoś może po prostu nie chcieć tego zakupić jako całość. Dziękuję serdecznie. 704, czyli stary. no świetne tempo programu chyba do wieczoru. Witam serdecznie, jestem ciekawy, za którym razem słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór, to macie, słucham. Za którym razem Pani Prawda za pierwszym za razem. Za pierwszym, no to gratuluję. A czy pani wie, dlaczego pani się dostała do studia za pierwszym razem? Nie, nie wiem. Bo pani dzwoniła w trakcie porady. i słucham. No to jest takie oczywiste. Pani dzwoniła w trakcie porady. No. I teraz to znajdziemy jego reklamę, bo to jest ten pan w ogóle. Super on jest. Ja tu na dole zdjęcia tego pana yy, wziąłem tutaj. Za ten tego wałem. siedzę. Czy <śś move> czy czy Cztery... Dobrze, nie. Eee, komentarze były. Ciekawe komentarze. Adelaide czeka ex Nie, to co to jest? To jest na ten po programu Haraldemisur. Nie wytrzymuję po prostu. No, zaraz o nim jeszcze pogadałem. człowiek, ja sobie go zostawię tutaj. Zobaczycie, jaki on jest genialny. Daj, porady trochę posłuchamy, porad, parę. Nie, yy, walentynki, wróżbita Maciej. Proszę. O jest, wróżby dla wszystkich. To jest reklama walentynkowa Allegro, które też ma bardzo dużo związane. Witam, Maciej, witam serdecznie, dzień dobry, słucham. Panie Macieju, mam jedno bardzo ważne pytanie. Jak to będzie z tą miłością? Miłość ma szansę? No, proszę Pani, bardzo się cieszę już patrzymy. Bruny bardzo wyraźnie wskazują, że miłość ma zawsze szansę. Ja sądzę, że Pani wie o czym ja mówię. Wiem. No właśnie, bardzo dziękuję za uznanie. Proszę Państwa, miłość ma zawsze szansę. Dbajcie o nią, bo miłość jest najważniejsza. Dziękuję bardzo. Mhm. Ludzie kupują z Allegro prezenty, piękne prezenty, dużo prezentów kupują sobie, nawzajem. Właśnie, to jest takie dziwne, bo ludzie sobie kupują prezent, żeby otrzymać prezent od innej osoby. Taka wymiana po prostu to jest. Nie, mamy korek i drugi korek i sobie wymieniamy korek na korek. Czyli to jest taka wymiana po prostu. Ktoś kupuje prezent, Czyli, powiedzmy, ktoś chce kask i ktoś chce zestaw ołówków. Jeden kupuje mu kask, drugi zestaw ołówków. I nie trzeba kupować sobie, tylko przy okazji jest miły gest. Och, och, jak to pięknie wygląda. Cisza. No nie, wypadła cisza, tego ja nie chciałem, żeby to było. Wytnie się. Dobra, więc... To jest bez sen, tak jak świętowanie urodzin. Świętowanie urodzin też jest dobre. Nie no, szczerze, chciałabym dostać sobie prezent, nie? Ale takie pytanie: bardzo, bardzo, bardzo ważne pytanie. Dlaczego prezenty daje się dzieciom, a nie rodzicom? Przecież rodzice się namęczyli w tym łóżku, a nie dzieci. Przecież to ta dziewczyna się namęczyła. Żeby to dziecko wydobyć, nie dziecko, dziecko się wyszło i żyło, ubierało sobie matki wszystko. Jedyne cierpienie, jakie przeszło, to to, że ten powinien się przecież i to wszystko. Więc dlaczego rodzicom się nie daje prezentów, jako dzieci rodzicom, tylko ktoś nam? Wolę ja tego nie poruszać, bo jeszcze tak będzie, a ja tak nie chcę, żeby było, bo ja chcę sobie dostać ten prezent, fajnie, no nic, no nic, możemy teraz pogadać o wróżbicie Macieju, powiedziałem swoje, o walentynkach, to teraz o wróżbicie Macieju, pogadamy, wróżbicie, wróżbicie, teraz tak, tera, tak, tera, tak, za którym raz będzie się za którym raz się Pani dodzwoniła do studia? No za pierwszy. No, za, za pierwszym No dziękuję za uznanie. Bardzo serdecznie. Dzwoncie w trakcie porady, to wtedy dzwońcie właśnie teraz, w trakcie porady, kiedy ja mówię, kiedy ja mówię i udzielam rady e, pani Elżbiecie. Tak, wtedy mówcie, wtedy dzwoncie i wtedy na pewno się dodzwonicie. E, tak więc, e, co pani chciała mnie zapytać? No ja chciałam cię zapytać, czy sprzedam to. A to to, to bardzo, bardzo super. Już rozkładam karty! Ja tu widzę, ja widzę e, założenie między wszystkimi kartami, dlatego e, myślę, że, e, myślę, że wie Pani, o czym ja mówię. No tak, ja, no to dziękuję za uznanie. E, dobra, posłuchowałam te karty. E, myślę, że Pani sprzeda ten dom, ale nie jako całość, tylko jako e, kawałek dachu Pani sprzeda, ten drugi kawałek dachu, a dopiero potem e, całą podstawę. E, do widzenia, dziękuję. Następne. No nie, super. Widzimy filmik z ulubitą Maciejem. I on nazwisko, o, o, o aby się o, spełnić, jeździ po te amulety do Islandii. Tak jak widzieliście zdjęcie, właśnie tego twórcę, Nie, właśnie. w ty... reklam M reklamie. My! W reklamie, niech Ołtuchamy, Macie, 7-11-2010 rok. Dobrze, dziękuję bardzo. I kolejna trafność. I kolejna sprawdzalność mojej karty właśnie z tego słynie witamacie i ty tak, że potwierdzisz moje słowa przy Polsce, bo teraz ta Polska mnie słucha. Ta no, Polska mnie rękami. ogląda. I ta Polska może do mnie zadzwonić, dzwoncie, tak naprawdę, do wieczór, witam serdecznie, słuchał. Halo. Halo, dzień dobry Ewa z tej strony. Witam Panie. Chciałam tak ogólnie. Dobrze, zobaczymy. Głównie, wybe... głównie o finanse i o życie uczuciowe. Dobrze, zobaczymy Panie Ewa. numer telefonu przez wielczy nad rekranu i dokładnie, że zostaną tylko 38 minut i zaczynam. Ja widzę, to jest zmartwienia dotyczące finansów, proszę pani. Nie za ciekawie to wygląda. Z tego co ja widzę, proszę pani, to pani zawsze musiała liczyć na siebie, proszę pani. Mm -hmm, tak. I e, ja wiem i zdecydowanie uważam, że Pani miała taki trudniejszy start, proszę Pani, jeżeli chodzi o bliskie osoby. Pani została puszczona na głębokie wody. Zdecydowanie uważam, że Pani może to spłacać na przestrzeni czasu, proszę Pani. Bo tutaj karty bardzo bardziej pokazują zobowiązanie materialne. Będzie taka poprawa finansów, ale to dopiero wiosna przyszłego roku. Jeżeli chodzi o związek, proszę Pani, to ja widzę tutaj mężczyznę, proszę Pani, proszę Pani. Tutaj każdy bardzo ważnie że mężczyzna za Pani, ale ten układ jest układem tylko wolnym. Jest on niezależny. Z takim też on pozostanie. Dziękuję bardzo. No i czy ty, dzwonisz tak w rady? Moi drodzy, do końca zostanę tylko 37 minut. Ja już bardzo dziękuję za wszystkie telefony. Jestem bardzo wdzięczny, słucham, do wieczór, witam. witałam. A ty mówię, tu? Witam informacje i słucham. Proszę głośniej, jakby pani mogła. Halo? Y, Halo? Proszę się o telewizor, bo Pani się dokoncentruje, bo Pani słucham nie w telewizorze, a nie po to. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze wpisyłam. No i słucham Pani yy, Ela, chciałam zapytać ogólnie o o i o, o mieszkanie. Nie zobaczyłem, Panu oczywiście wybierajcie numer telefonu, który widoczy. Na Nadal ekranu, do ekranu Zostanę tylko 35 minut. Już popatrzę. No tak, ale ja tutaj widzę związek, proszę Pani. Zdecydowanie, proszę pani, ja widzę tutaj, e, proszę, ha, ja widzę zdecydowanie tutaj inwestycje materialne. Zdecydowanie widzi. Proszę pani. Ja widzę zdecydowanie, tutaj kredyt, jest Pani, proszę Pani? Jest Pani, proszę Pani. Tak, tak, tak, tak. Ja widzę tutaj zdecydowanie, sześć monet z diabłem, jednak mówi o zobowiązaniu materialnym. Jednak mówi o kredycie. Zdecydowanie uważam, że jeżeli chodzi o mieszkanie, to proszę absolutnie się nie martwić. Ja widzę tutaj, proszę Pani, spłacanie kredytu. Ja widzę zdecydowanie tutaj posiadanie mieszkania. Jeżeli chodzi o Wasz związek, Wy będziecie nadal z to, 30 40 30 to jest najważniejszy numer telefonu do to jest tu zjawór, do Twojej despozycji, linie w tej chwili są wolne ja czekam na Ciebie, a za chwilkę no szereg wręcz niespodzianek, jak zawsze Wrocław Maciej tutaj jest, To jest bardzo wiele niespodzianek w programie, a więc też czekacie moi drodzy, no tak, czekajcie czekajcie na te niespodzianki, bo się opłaca ale do końca programu nam tylko 35 minut karty to, to, to oraz karty klasyczne dla Ciebie żadnych pytań płacisz tylko za całą połączenia Wrocław Maciej czeka na Ciebie, a może tylko na Ciebie. Dobra, koniec z tym, bo zaraz nie będzie nic tu. I ja się wezmę. Skorzystając z tego, że Wam to puściłem, bo się poszedłem gdzieś na chwilę i zrobiłem to, co trzeba. No. Więc o czym jeszcze mogę powiedzieć dzisiaj w odcinku? Mogę powiedzieć, że klikam w pajacyka, chociaż to dużo w sumie nie jest. No. Dużo to to nie jest, bo to nie pomaga tak dużo jak inne na przykład inne akcje. Inne akcje są inne i są dobre, to są różne akcje, tak jak Wośp. że Wośp w sumie tylko połowę z tego, bo jedna czwarta idzie na, czy tam dwie, nie wiem, jedna czwarta idzie na sponsorów, czy tam coś, żeby opłacić jakoś ich i jedna czwarta z tego w ogóle jeszcze idzie, gdzie to jeszcze idzie? Na Woodstock. Jako podziękowanie młodzieży, ale to tylko taka ciekawostka mała, ja wrzucam, co, nie, nie mam nic do tego, no jest ok. No teraz możemy sobie pobiedolić trochę i poimprowizować. O właśnie, właśnie, ja komiksy robię, piszę komiksy, tu mam już trzy komiksy i dużo, dużo, dużo, dużo, e, mam dużo, widzę czego mam dużo? Mam dużo już pomysłów, scenariuszy niezapisanych, ale rysuję sobie. Jest to niestety paintowa kreska, to jest yy, brzydka, takie synonim, paintowa, brzydka. Nie, bo nie ma ona nie jest prosta, jakaś taka ładna, ona jest tylko zakrzywiona, jakieś te, te piksele tak wychodzą, strasznie to wygląda bardzo. Widać da się to ten, da się to przeżyć, ale robię, już mam parę komiksów, jeden wysłałem na konkurs, na demland, demland.com, czy jak, czy pl, czy org, czy info, czy eu, czy jak, demland, demland.info, czy pl, nie, info, tak, demland.info, to właśnie tam jest, dużej ilości naraz psów, kundle, Demland Weekly i cuddesy konkurs, ale to cuddesy Konkursy to ja właśnie tam na ten konkurs wysłałem wysłałem da, da, da, da, da, wysłałem swój komiks jeżeli nie wygram to wam pokażę a jak wygram to też wam pokażę fajnie Dziś, Demland Weekly Pamiętnik Arcado to nie to, to na, pan artowy konkurs i wysłałem na ten konkurs fan artowy też polecam wysłać sobie po prostu dla z ciekawości, ponieważ to jest. Myślę, że warto wysłać sobie, żebyś komiks, sprawdzić czy się to lubi i wysłać po prostu. Wysłać nieważne, że będzie dobry czy niedobry. Tyle, że to jest konkurs o patyczakach. Nie ma być nic innego, jak tylko patyczaki, tak, to znaczy stickmeny, mówmy tak po fajnemu, stickmeny, patyczaki, stickmeny. Dlaczego się nie mówi patyczaki? To są patyczaki, And stickmeny to są, to są te, ludzie z kreski, stickmeny, stickmeny, nie? To się nie mówi patyczaki, albo ludzie, nie ludzie co to tu bardziej? Nie, no jak by na to powiedzieć jeszcze? No patyczek to jest takie, takie zwierzę, nie? No, takie zwierzę jest. No, nieważne, nieważne. Mam tu komiksy i będę je sobie wrzucał. Jak tylko się rozwiąże ten konkurs, i jak się rozwiąże ten konkurs, to będę go wysyłał. Tutaj zrobię taki specjalny jeden ten, Fajny taki, magiczny i będzie taki fajny obrazek, który będzie reklamą. I się w niego będzie klikało i będzie przenosił na inną stronę, która będzie poświęcona moim komiksom. Nie będą oczywiście to jakieś profesjonalne komiksy, super wiadomo, nie? Będą robione oczywiście w paint'cie, bo nie ma nic innego. Paint to jest potęga, paint to moc, nie? Wiadomo. No. Wszystko. Ja jeszcze mogę powiedzieć. Mogę jeszcze coś nam nabiadolić Wam, ale nie wiem, co ja mam nabiadolić, bo chciałem coś nabiadolić, a tu nic. Czytam teorię portali. Jestem gdzieś na 314 książki w stronie. To jest 40 rozdział. Książka jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo polecam, naprawdę, bo jest wszystko. To jest wszystko. O Atlantydzie też jest. Naprawdę, można się pośmieć w tej książce, czytam, śmieje się, jest naprawdę genialna, mówiąc szczerze. a to już odsyłam na teoria.pl, pl, tak? Pl. Teoria.pl I co? I nic. I siedzę sobie, i nic nie, ro nic nie robię. Nic nie robię, siedzę i będę musiał się zaraz uczyć, jutro mam sprawdzian z chemii, bo muszę być chemikiem, będę miał jutro sprawdzian z matematyki, bo będę matematykiem, będę miał sprawdzian również z, nie sprawdzian, tylko kartkówkę będę miał, ale z czego jeszcze? z polskiego, z krzyżaków, bo jestem humanistą oczywiście. Muszę być wszystkim po prostu, muszę być wysportowanym humanistą, który po prostu zna się na przedmiotach ścisłych. I to jest szkoła, całe, całe działanie szkoły. Wykres mogę narysować. O, narysuję sobie wykres. Powinna być kartka. O ja tu przepraszam. walnęło. No i potem się to wypnie. Albo nie. No. I co? Właśnie, miałem powiedzieć tak. Narysowałem komiks, wrzuciłem go na serwis komiksksy.pyly komiksksy przez x Wrzuciłem tego komiksa z nadzieją, że wejdzie na główną. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to zapraszam. Znaczy teraz już wiadomo, nie, bo mam teraz po prostu ten serwer znaczy serwer, ten serwis po prostu koniec ja już tam nie wchodzę czasem wejdę, ale nie wchodzę tam bo to jest takie trole tam są tam są pokemony tam jest źle, ja tam nie chcę wchodzić wrzuciłem komiks z nadzieją, że wejdzie na główną, bo musi być poczekania i główna i wrzuciłem komiks i... i co? i ktoś mi go perwidnie pod Pieprzył. Wziął mi ten komiks, podał jako swój, znaczy nie, w źródle podał, nie, zmazał mój podpis w ogóle z tego komiksu i napisał w źródle komiks z poczekalni, więc dziękuję bardzo za zmazanie podpisu, za zerżnięcie tego komiksu i za to, że on dostał się na tą pieprzoną główną, a ja nie. Jeszcze jest ta satysfakcja, że to mój komiks tam trafił, a nie ich. Znaczy w sumie wiadomo, nie, że to ich, ale co by tu robić? Cisza. Cisza, cisza, bo nie wiem co powiedzieć już. Wszystko dzisiaj powiedziałem. Wszystko. To jeszcze coś chciałem powiedzieć, coś czuję, że muszę coś powiedzieć, ale nadal nie wiem co. Zapraszam na ten komiks, bo jeżeli, ale bo ja zapraszam do komentowania, bo będę się czuł lepiej. Naprawdę, to, to co podcaster potrzebuje to jest komentowanie, komentarze. Komentarze to jest najważniejsza rzecz w życiu podcastera. no Zapraszam do komentowania, bo jeżeli tak się nie skomentuje, wystarczy, że napiszecie, co wystarczy, że napiszecie, fajne, albo głowie. no jest super, wystarczy, że coś takiego napiszecie. Wtedy jest lepiej, ale możecie też komentować, komentować jak naprawdę, co tam się w ogóle podobało w tym odcinku, co nie, co zmienić, co w ogóle zrobić, jak tam wam się podoba ten y, komiks, który będę wrzucał, jak wam się podoba w ogóle pomysł cały z tym komiksem, sześciutko, wszystko co chcecie piszcie, byle żeby to nie był spam. No. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. No. No nie no. Odsyłam na demland.info i chyba podziękuję dzisiaj. już. Już się skończyło dzisiaj cały odcinek. Do widzenia. A Jeszcze chciałem, wiem co ja chciałem. Chciałem powiedzieć, że jest taki utwór, który jest bardzo fajnym utworem. Aha! Dobra, dobra, to zaraz. Jest bardzo fajnym utworem. Nazywa się 4 minuty i 33 sekundy ciszy. 4 minuty i 33 sekundy ciszy. To jest utwór muzyczny Johna Cage'a, napisany przez niego, składający się z samych pauz i... I to wszystko. Różne rodzaje pauzy i to tyle. Jest to naprawdę bardzo fajna muzyka. Ja ją tutaj zmontowałem sam, tylko początek jest z IX Symfonii Beethovena. I ja sobie zmontowałem te 4.33 tak, żeby na cały odcinek starczyło. No i jest na cały odcinek, jest ładnie i działa. Kropka. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć, że gram w Counter-Strike'a. Gram se w Counter-Strike'a. Fajnie, nie? To znaczy, jeszcze muszę ściągnąć, bo wziąłem u dziadka tak z ciekawości, ściągnąłem sobie Counter-Strike'a 1.6. Non-Steam'a. Ktoś w ogóle wie, co to jest. No to się ściągnąłem tego non-Steam'a i gram na kontestacji, na kontest serwie no już się tam trochę zaklimatyzowałem, jest fajnie. Naprawdę polecam wszystkim mili gracze. Contest serf, kontestacja CS. Można sobie wpisać i wtedy będzie IP. I to wszystko chyba. Pierwszy odcinek. Na, na tym kończę. Cześć. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Tyk. Klikam już. Już klikam. Już nie będzie się nagrywało. Już. Już tylko dojdzie dobra, dojdzie do 30-30. Będzie fajnie. 3, 2, 1.